No, ja cię. Welcome back, my friends. Hm, dobra, żartuję sobie. Tylko y, nadal podcast próba mikrofonu będzie dla słuchaczy, którzy operują językiem polskim, którzy rozumieją język polski. Hmm, a o czym będzie w podcaście? Będzie o tym, dlaczego tak długo mnie nie było, gdzie przez ten cały czas przebywałem, co robiłem, choć przyznaję, że podcast będzie troszeczkę marudzący siłą rzeczy. Będę mówił o tym, co się wydarzyło, a te wydarzenia właśnie są takie troszeczkę marudzące. Niemniej mam nadzieję, że zainteresuję wszystkich tematyką i nie wiem czym jeszcze. Zaskniełem się troszeczkę już za podcastingiem, za moim mikrofonem, nagrywać będę, a wy i tak przecież będziecie tego słuchać, no bo się stęskniliście już za próbą mikrofonu, czyż nie? No przecież się stęskniliście, nie? No to będziecie tego słuchać tak czy inaczej. E, witajcie. Wróciłem. Mówi do was Robert Kesli. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Próba ustawień. Co ja szanie? Próba mikrofonu, próba mikrofonu, raz, dwa, trzy, ale przejechałem, nie, raz, ej, no, czy ja jestem przesterowany? No nie wiem, dobra, powiedzmy, że jest OK, później to się sprawdzi. I tak, miałem mówić o tym, dlaczego tak długo mnie nie było, dlaczego nie mogliście sobie słuchać kolej... kolejnego odcinka próby mikrofonu. A więc zacznijmy od początku Otóż miałem nadzieję na umieszczenie jeszcze jednego odcinka Taki w głowie powstał mi odcinek o Teneryfie, który zrealizuję później Jest on sobie zapisany jako pomysł na kartce No i zabrakło mi jednego dnia, nie dałem rady Sorry, tak wyszło Wybrałem się z, wraz z przyjaciółmi i, i spotkałem z jeszcze grupką innych znajomych w Polsce, by pojeździć na nartach. Świetna sprawa, ale zanim przejdziemy do nart, to opowiem jeszcze troszeczkę o tym, jak to było na świętach. Świętach spędziłem w Łomży, jakoś lubię tę miejscowość, piękne tereny, natura itd. Bardzo mi się podoba. Choć y, samo miasteczko troszeczkę trąci nudą, nuda taka, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba i za każdym razem jak jestem w Łomży to y, zawsze spędzam bardzo mile czas. Pewnie dlatego, że ludzie są świetni i tym razem też tak było, także y, mile, bardzo mile spędzony czas w Łomży na święta. Zanim jednak dotarliśmy do Łomży Mieliśmy malutkie perturbacje po drodze Jednak nie było aż tak źle No dobrze, wybraliśmy się we czwórkę autem Były to następujące osoby Klaudyna, Marcin, Viola i ja We czwórkę, wsiedliśmy w auto Kupiliśmy bilet na prom i wio. pojechaliśmy Muszę sobie opróżnić nos, bo znowu mam kurcze zatory w nosie. Zatory masz. Tak jest. Zobaczcie co jest. Co to? E, to mówić? Halo! Pieronie! Jesteśmy z powrotem w samochodzie i za chwilę będziemy zjeżdżać z promu. Jest 12 tutejszego czasu. Dobrze. Ja znowu śpię. tylko za 9.12 zbliża się Viola? północ zbliża, zbliża zbliża się 20 grudnia nie powiem Klaudyna coś Nic sugeruje się powiem nie, nie powiem, nie, ja chcę żeby Viola ciągła widzieć z dorby, ale to nie musi być nagrywane koniecznie Aż zapomniałam co, aha, butelka wody mam by weź się dobrze słyszałem? butelkę piwa? prom z Ramsgate do Ostende, taka miejscowość w Belgii chyba, no a w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że niektóre osoby miały problemy z promem z Dover do Calais, to jest bliższa droga, ale o wiele, o wiele bardziej popularna, no i tam były większe problemy, także my możemy powiedzieć o dużym szczęściu, bo nie mieliśmy żadnego opóźnienia na tamtą chwilę. Później przejazd przez Europę, przez, no po kolei, Belgię, Holandię, Niemcy był bez większych opóźnień, a dopiero przed samą polską granicą zatrzymał nas korek na jakąś dobrą godzinę. Było, było tam zwężenie jezdni spowodowane remontem dróg. Jest godzina 9.42, ładnie się jechało. Ale utknęliśmy w korku. Mamy jakieś 50 km do granicy. I żył tempem się posuwamy. Znaczy, jedziemy. Hey. Wszystko wskazuje na to, że gardło nie przestanie mnie wołać. Mamy też kawałek. I znowu gada przez cenę. Nie, to jest męcząca, taka jest męcząca. Dobra. Wracamy? Wracamy. W ogóle pogody nie ma, śnieg nie pada, szaro jest. Zupełnie jak w Anglii. Ma, że... Powinniśmy się czuć jak w domu. Do czego tu wracać? Może na grzebie pójdziemy? O, o, się są super. W tym roku się wybraliśmy, ale no, to troszeczkę za późno. O, a jak przekroczyliśmy już granicę niemiecko-polską, no to po stronie polskiej praktycznie od razu zatrzymaliśmy się w korku i to zatrzymaliśmy się tak na bardzo poważnie, bo ludzie wyłączali silniki w swoich autach i my też wyłączyliśmy. I zdążyliśmy przejechać przez granicę Wydobyliśmy się z jednego korka A teraz stoimy w drugim Tym razem coś poważniejszego Po polskiej stronie samochody stoją Z wyłączonymi silnikami Ludzie powychodzili na drogę I Czekają po prostu I my też czekamy Dziewczyna chcę się siusiu Nie były już od promu Także to ładny kawał drogi a do Poznania nam zostało jakieś 170 km. No cóż, tak to było. No i jadąc do tego Poznania, okazało się, że Korek jest do samego Poznania, więc gdzieś tam w połowie drogi zdecydowaliśmy wybrać się bocznymi jakimiś przejazdami i zdaliśmy się całkowicie na GPS-a. Wyszło nam to na dobre, bo yy, przyspieszyliśmy, po prostu jadąc przez wioski przyspieszyliśmy, a trzeba jeszcze, no tutaj muszę powiedzieć, że Marcin nie dość, że dowiózł nas tam do Poznania, to później jeszcze miał do zrobienia kolejnych tam 5-7 godzin jadąc dalej na południe Polski z Klaudyną. Godzina 12.20, a my wciąż jedziemy w korku i Poznania wciąż nie widać. I nie zapowiada się, że zobaczymy. O, jaki ładny koreczek. I kolejny postój. Ktoś chce 7-rasziku? Nie, to nie. Może zapodamy jakieś polskie wiadomości, zobaczymy, co się tutaj dzieje. 700 rannych. No, no, tak, za, za, za, zabitej, tak, zabili. Zima zaskoczyła drogowców. tak zwykle. Tak zwykle tak. Tak, tak, tak. No, podatki w górę. I <laughs> Jeżeli nie wymienisz jeszcze dowodu, to musisz to zrobić do jutra. Wczoraj. Ostatnia, to już jest ostatni termin. Już na pewno go nie przedłużymy. Po raz setny. Po raz setny tak. I przydrożne krzyże, gdzie ludzie... I Antyki. Tak, i Antyki też przy okazji, gdzie ludzie się cieszą, że tutaj zginął I celebrują to miejsce. Nie, to jest w ogóle paranoja. Bardzo czekali na czyjeś śmierć. O, witamy w Polsce. O. Jakieś takie momenty psychicznie dla nas najtrudniejsze, bo właściwie byliśmy bezsilni, no musieliśmy czekać, a tam on no, no, był coraz. Nie, co w tym tyfusie. No. Ty, ty, ty. Tyfus o to by się naraz nabawiły, Jak to na tym <grym> Nie ja, będzie pochwalony Jezus Chrystus. Akurat na Boże Narodzenie. Co tak powiedziałem? Finansuje no, no. projekty regulacji prawnych, które mają określić m.in.... ciekawego, Pan też poważnego O, inwizji. Nie powinna dziwić ta świąteczna pora jako kontekst historyczny w pierwszej naszych dziejach ustawy zezwalającej na te weterynaryjne praktyki. To strony weterynaryjne zdobywają już wszyscy, tak zresztą, jak i za pierwszym razem z rozkazu Cezara Augusta, załamującego ręce nad ówczesną sytuacją demograficzną. Włożają do Betlejem i do przyjśni, oczekujący Bożego Narodzenia i anty-Bożego Narodzenia. Wszyscy, oczywiście poza pasterzami i toruńskimi beretami, przecież chcą dobrze. Nieraz mogą tylko nie wiedzieć, co jest dobre. Trzeba im to... No, no ale pan pies sama No dobrze, ale i, ten kłopot musimy rozwiązać w sposób najbardziej prymitywny. To znaczy, mobilizując się. Ale to nie jest jakaś Mobilizując się tutaj, że my musimy mieć wpływ nie tylko na siebie, ale także na socjaldemokratów. To prosty no, sposób. No, tylko no, za to trzeba płacić. Istnieje <grym> że. Obecnie sieniu, się. To się co, nie Ja myślę, że wystarczy tych wiadomości z Polskiego radia, z radia, co? bo takie wesołe audycje są same. Tak, dziękujemy bardzo za Polskie z, Radio. Teraz o czym, o Ukrainie, o zaatakowaniu no, Ukrainy? No, myślę, że to jest raczej wymyślone. To, nie o, nie o, ma takiego zagrożenia? No, myślę, że praktycznie takiego zagrożenia nie ma, dlatego że nie, to, teoretycznie to jest możliwe. Zatrzyma się Pan na chwilę! Coś Panu powiem! Co? Jeśli chcesz dowiedzieć się co... Ściągnij i posłuchaj podcast Retroradio Radio. www.retroradiopodcast.blogspot.com Albo ze strony www.podcast.pl Podcast nostalgiczny o starociach, takich. jak my. Świetnie się czuję! CZUJĘ! Już dzisiaj zapraszam Was do odwiedzenia najbardziej kosmicznej kawiarenki w polskiej sieci. Podcast, podcastowa kawiarenka Papa Cafe. Zapraszam do słuchania. Już teraz wejdź na www.lukasz.rzeszów.pl Zapraszam. No I, i jakoś udało nam się dojechać do Poznania, Marcinowi z Chlodyną udało się dojechać do ich miejsca docelowego i co było dalej. No i w końcu dotarliśmy do tego Poznania i zjedliśmy obiadek pyszny, który już na nas czekał. Następnego dnia udaliśmy się do Łomży z Poznania, po drodze oczywiście z kilkoma atrakcjami i znów dały o sobie znać mentalności Polaków. Nie, żebym był jakoś specjalnie negatywnie nastawiony, ale odwykłem już troszeczkę od tego, co tu w kraju się dzieje, albo też należy powiedzieć tam w kraju, bo teraz nadaję z Anglii. No więc tak, przyjechaliśmy na dworzec, gdzie trzeba było kupić bilet na pociąg, który zawiezie nas do stacji Warszawa Stadion. Żeby jednak dojechać na Warszawę Stadion, to trzeba najpierw pojechać do Warszawy Zachód, a tam przesiąść się na pociąg yy, podmiejski. Dobrze, że przygotowałem się wcześniej w internecie, wyszukałem sobie zarówno pociągi, jak i autobusy, jak i godziny itd., no bo przy Kasie w Poznaniu pani powiedziała, że nie ma takiej stacji jak Warszawa Stadion. Tak powiedziała. Niczym z filmu. <y> <y> Zerknąłem na monitor i powiedziałem Warszawa Stadion. Pani oczywiście nie zrozumiała, więc powiedziałem Warszawa, nie Rarszawa, jak pani miała wpisane. Więc po korekcie już pani ani nie powiedziała, oj przepraszam, ani się nie uśmiechnęła, ani nic. Po prostu wzięła blankiet biletu, ten taki pusty, wstawiła do drukarki, wydrukowała bilet do Warszawy stadion okazało się, że jednak stacja istnieje taka, a za całość zapłaciliśmy, aha przypomnę jeszcze raz, jazda z Poznania do Warszawy na dwie osoby, za całość zapłaciliśmy 190 zł nie wiem czy to jest normalne dla mnie to było bardzo drogo i zaskoczyliśmy się naprawdę mocno mocno się zaskoczyłem płacąc taką cenę, no dobrze Kupiliśmy ten bilet, jedziemy sobie dalej i okazało się, że ten ekspres, gdzie płaci się za miejscówkę, gdzie niby jest takie wszystko, gdzie takie wszystko jest dopracowane, piękne i wspaniałe, no pomijając, że głośnik trzeszczał jak tam kierownik pociągu oznajmiał co i jak okazało się, że przedział był nieogrzewany no, no może tylko nasz przedział, może więcej przedziałów, w każdym razie nie było nam y, zbyt miło, ale przez to, że było troszeczkę osób w przedziale, no to sami sobie chuchaliśmy i było dzięki temu troszeczkę cieplej ot, taki standard polskiej kolei państwowej Przejechaliśmy do tej Warszawy Zachód, no tam trzeba się przesiąść na pociąg podmiejski, który nas zawiezie na Warszawę Stadion. Oczywiście żadnej informacji na peronie, żadnego człowieczka, który miał czapeczkę, aż w końcu udało mi się jednego takiego pana dostrzec i to prawdopodobnie był ktoś z obsługi pociągu, którym aktualnie jechaliśmy. Podchodzę do niego i pytam, gdzie tutaj powinniśmy udać się, aby wsiąść w pociąg, który nas zawiezie na Warszawę Stadion. Pan zamiast odpowiedzieć w w sposób normalny, po prostu nie wiem, odpowiedział tak yy, coś w tym stylu, bo dokładnie nie pamiętam. Panie, ja tutaj już od trzech lat nie byłem. Yy, no, to była jego odpowiedź na moje pytanie poszliśmy dalej zeszliśmy na dół pod peron w Warszawie tam też nie było żadnych informacji bo przy każdym z peronów jest tylko tablica dla odjeżdżających pociągów a nie dla wszystkich pociągów wraz z numerami peronów z których by one odjeżdżały więc musimy znaleźć z którego peronu odjeżdża nasz pociąg na przesiadkę szczerze mówiąc mieliśmy chyba 7 minut nie udało się dobrze, że te podmiejskie pociągi jeżdżą częściej. Yy, I idąc tak dalej, zauważyłem y, gdzieś tam przy peronie pierwszym, zdaje się, y, informacje, taki skrót, nazwy operatora pociągu, nie pamiętam, też to ECP, coś jak no nie, nie pamiętam, w trzy literki jakieś gdzieś tam mi w głowie zaświtało, o to jest to. Podchodzimy na ten peron pierwszy, tam również widnieje rozpiska pociągów. Nie ma jednak tego pociągu, który jechałby na Warszawę Stadion. Co dalej? Dobrze, widzimy obok jest kasa biletowa, gdzie pani sprzedaje bilety właśnie na te pociągi, ale nad kasą w okienku jest kartka z napisem informacji kolejowej nie udziela się. Tak... No więc co dalej? E, oczywiście zignorowałem tą kartkę, podchodzę i pytam panią skąd odjeżdża e, pociąg e, do Warszawy Stadion. Pani e, nie była specjalnie zaskoczona, ale być może dlatego, że obsługiwała właśnie tą sieć kolejową, powiedziała, że to z peronu drugiego. A przy peronie drugim y, nie było jakiejkolwiek informacji, dopiero jak już się przypatrzeć na sam rozkład, no to wtedy, jak już ktoś wie, że stamtąd odjeżdża właśnie ten pociąg, no to wtedy znajdzie rozkład jazdy, który potwierdza y, odjazd pociągu z tego peronu. Dobrze, wskoczyliśmy na peron, y, po jakiejś chwili przyjechał pociąg, oczywiście bez informacji, że jedzie na taką i taką stację, tylko że gdzieś tam jedzie do jakiejś innej miejscowości. To niby podmiejski taki pociąg, ale, ale jechał do, do jakiegoś innego miasta, po prostu jechał do innego miasta, ale przejeżdżał przez Warszawę stadion, o czym dowiedzieliśmy się wewnątrz pociągu od pasażerów. Dobrze, jedziemy sobie, standard naprawdę bardzo ładny, pociąg bardzo czysty i o wiele lepszy niż ten ekspres, którym dojechaliśmy do samej Warszawy. No i wysiadamy na stacji Warszawa Stadion, a tam dalsze niespodzianki wychodząc znów żywej duszy nie ma na peronie jedne jedyne schody no to idziemy na te schody schodzimy nimi na dół gdzieś, gdzieś tam w dole widzimy jak jakiś biedak pcha wózek, papiery się walają, taki ogólnie syf, że no nie było to zbyt przyjemne dla naszych oczu obok jakiś kark schodzi po schodach no dobra jako, że Viola już kiedyś tam była na tym peronie, wiedziała, że należy skręcić w prawo. No, mnie osobiście, po... ja osobiście poszedłbym w lewą stronę, bo tam przynajmniej światło było i było słychać że jakieś samochody jeżdżą. A schodząc po schodach, skręcając w prawo, było widać tylko jakiś e, taki płot, skrzynię, e, ogromną kałużę i czarną dziurę. Po prostu, i tam trzeba było pójść. To nie wyglądało zbyt dobrze. Okazało się, że za jakąś tam skrzynią i za kałużą po lewej stronie jest wejście na dworzec PKS. Tak, weszliśmy sobie na dworzec PKS. Wyszukujemy autokaru, który zawiezie nas do Łomży. I tutaj znowu dobrze, że przygotowałem się wcześniej, bo okazało się, że na rozpisce nie ma. Autokaru o tej godzinie, o której powinniśmy pojechać. Rozpiska PKS-u w Warszawie mówi tylko o autokarach warszawskich PKS-ów, ale już nic nie wspomina o innych przewoźnikach. Ha, Polska, welcome. Jakby przyjechał ktoś z zagranicy, kto nie ma pojęcia o tym, jak tam się poruszać, to podejrzewam, że miałby wielkie problemy. Wyskoczyliśmy na zewnątrz, gdzie stały jakieś autobusy i był tam również autobus jadący do Łomży innego przewoźnika, o którym nie było ani słowa w rozpisce, ale my wiedzieliśmy, że ten autobus istnieje. Był autobus prawie pełen, ale udało się jeszcze nam wsiąść, kupiliśmy bilet, zajechaliśmy już bez większych problemów do samej Łomży, autobus był ogrzewany. No stan jego był taki, taki pół na pół, porównując z tym co kiedyś Wam opowiadałem o Turcji, no to stan tego autokaru był żałosny, jednak biorąc pod uwagę polskie warunki, no to był lepszy niż ten ekspres z Warszawy i specjalnie narzekać nie mogę. Dojechaliśmy do Łomży. W Łomży spędziliśmy święta, o których nie będę się raczej rozpowiadał. Dość powiedzieć, że spędziliśmy je w miarę leniwie. Brzuch mi urósł, co nieco. Tradycyjne święta jednak mają to do siebie, że brzuchy rosną. Święta były białe, śniegu napadało, miałem szczęście. No i to tyle o samych świętach. Później z Łomży, drugiego dnia świąt, o właśnie, bo drugiego dnia świąt trzeba było wybrać się już do Krakowa, gdzie było nasze miejsce spotkania wszystkich uczestników chętnych do jeżdżenia na nartach. Nim jednak doszło do przyjazdu do Krakowa, no to też trzeba było zrobić masę kilometrów więc podczas tego pobytu świątecznego a, a że przyjechaliśmy do Łomży jeszcze przed świętami, więc pochodziliśmy troszeczkę i po mieście i, i byliśmy też zapytać o bilety na PKS-ie no i tutaj oczywiście podobnie jak w Warszawie, PKS łomżyński podaje rozkład jazdy tylko PKS-u a nie podaje już innych przewoźników. Mało tego, tam nawet była informacja, że drugiego dnia świąt nie jedzie żaden autobus. Żaden. Yy, no, szczęście, że ja wcześniej w ten internet zaglądnąłem i wypisałem sobie różnych przewoźników o różnych godzinach, bo od tego zależała właściwie cała... Reszta, część, cała pozostała część wyprawy do Krakowa. Rano musieliśmy się zebrać drugiego dnia świąt, by dojechać do Warszawy, tam wsiąść w samochód z koleżanką i pojechać już z nią razem do Krakowa. A wyglądało to w ten sposób. Poszliśmy w ciemno na PKS bo jak już wcześniej wspomniałem biletu kupić nie można było a do tego informacja, że żaden autobus nie jedzie, też była raczej informacją konkretną no i wsiedliśmy w taki niejadący autokar który zabrał nas do Warszawy po prostu jechał autobus przez Łomże, zatrzymał się na PKS ie na, na, na, na tym dworcu PKS i w Warszawie już koleżanka nasza czekała na nas y, swoim autem. Ona przyjechała z y, Eliza, tak ma na imię. Eliza czekała wraz ze swoją koleżanką, z Asią, którą dopiero co poznaliśmy. I razem we czwórkę pojechaliśmy do Krakowa. W Krakowie spędziliśmy wieczór, no i Kraków to Kraków jak zwykle. To jest po prostu świetne miasto. Odwiedziliśmy jedną restaurację, chłopskie żarło albo, albo polskie żarło, albo chłopską chatę, albo coś w tym stylu, bo już nie pamiętam, namnożyło się tego typu gastronomii w kraju. Zjedliśmy tam żurek w chlebie, tradycyjnie podany. No, tak jak na restaurację z nieczynną toaletą, to, to i tak było bardzo fajnie. Później, z, co było później? Później poszliśmy sobie na rynek, kupiliśmy sobie grzańca. Kupiliśmy sobie oscypka. No, ten jednak nie był tak smaczny jak te zakopiańskie nie, żebym znowu narzekał jakoś po prostu chyba ten oscypek już swoje przeleżał gdzieś tam i, i, i po prostu nie był taki świeży wino też to niby galicy grzaniec galicyjski też jakoś tam odbiegał od tego galicyjskiego którego pamiętam nawet z butelki co można kupić w każdym sklepie stereopolowym tak monopolowym dla tych co nie wiedzą o czym mówię i co dalej później kilka pubów w Krakowie poszliśmy spać nie w pubach, w domu no i następnego dnia dojechali do nas kolejni uczestnicy i razem już tak w sumie w 8 osób wyjechaliśmy autami dwoma na Słowację Nie, to już było. Prost z Zielonej Irlandii, specjalnie dla was podcast nie tylko dla orłów. Informacje, wiadomości, zawsze ciekawie, zawsze wesoło, zawsze co tydzień, zawsze we wtorek, zawsze Filip Dawidziński. Podcast indywidualny. Jestem Koras, Krzysztof Koras Krabowski. W jaki sposób przebiega takie zakładanie wytwórni porno, czy łatwe jest to do osiągnięcia?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 koło liptowskiego Mikulasza. Takie znane miejsce właśnie dla narciarzy, jak również dla tych, którzy lubią pieszą wędrówkę po Tatrach Niskich, bo tam znajduje się y, piękny masyw i, i naprawdę śliczne tereny. My jeździliśmy po górze Hopok, ale zanim opowiem o tym, jak jeździliśmy, to jeszcze może parę słów o y, cenach. Za nocleg na okres sylwestrowy, bo na 7 nocy przyjechaliśmy, płaciliśmy od osoby 16,60 euro. Jak wiadomo Słowacja przystąpiła do strefy euro. W sklepach zdaje się, że nie wszyscy wiedzieli o tym, że można w euro płacić, chociaż nie, w sklepach, w sklepach nie było problemów. Problem był na przykład w jednej z restauracji, gdzie podano nam oczywiście menu, zjedliśmy sobie ze smakiem, ale nikt nie powiedział, że nie można płacić euro przed 1 stycznia nowego roku. Więc na kilka dni przed Nowym Rokiem musieliśmy jeszcze kombinować, jakby tu zapłacić i szczęśliwie, jakoś mieliśmy słowackie pieniądze, korony, udało nam się zapłacić. Obsługa na Słowacji jest taka, jaka była, czyli wiele pozostawia do życzenia, raczej nie są to osoby życzliwe, czy też obeznane z zasadami savoir vivre. I też się o tym przekonała nasza koleżanka Eliza, która prosząc o jedną więcej kartę mniej, yy, dostała w odpowiedzi. Informację, że nie otrzyma takiej karty, gdyż na tą salę dla niepalących one już wydały wszystkie karty, a te, które tam widać przy niej, przy tej kelnerce są na drugą salę dla osób palących. Tak, taki jest standard na Słowacji i to jest norma. Odkąd pamiętam, a już trzeci rok z rzędu gdzieś tam na Słowację się wybieram, obsługa jest raczej no taka sobie troszeczkę gorsza albo inaczej mówiąc tak jak to było w Polsce za dawnych czasów co do samego jedzenia no to jest bardzo dobre wszystkim polecam zupę czosnkową, jeżeli jest dobrze wykonana to jest naprawdę pyszna i raczej jadaliśmy potrawy typowo słowackie, zresztą zazwyczaj jak gdzieś wyjeżdżam staram się jeść kuchnię lokalną yy, i przyznaję, kuchnia słowacka bardzo mi smakuje, także jakość potraw była dobra. Ceny ciutek niższe niż w Polsce, aczkolwiek wyraźnie, wyraźnie skoczyły w górę przez ostatnie 3 lata. Yy, wciąż jeszcze jest tanie piwo na Słowacji, i tak naprawdę to jedynie to, bo produkty w sklepach typu Tesco są droższe niż w odpowiednikach polskich, też na przykład w Tesco i, i też są droższe niż, sklepy, niż w sklepach tutaj w Anglii, także Słowacja staje się po prostu drogim krajem, o czym jeszcze dalej później wspomnę. Co jeszcze mógłbym powiedzieć o samej Słowacji na zimę? Ciężko było znaleźć jakąś jakiś nocleg w tym akurat rejonie, gdzie chcieliśmy mieć naszą bazę wypadową, z tego względu, że jest to bardzo popularne miejsce dla narciarzy i w tym momencie powiem, Odradzam, Nie róbcie tego. Na pewno nie jedźcie do Słowacji w okresie urlopowym, ani w okresie świąt, ani w okresie Sylwestra. Po prostu nie warto. Jeżeli już na Słowację chcecie się wybrać, to tylko i wyłącznie poza sezonem, ale mając na względzie to, że ceny są i tak europejskie, więc raczej, raczej polecałbym Alpy. No i przejdę teraz, właśnie mam tutaj przed sobą taką książeczkę zachęcającą do sportów zimowych na górze Hopok. -Ok. Malutka taka książeczka, na samym końcu znajduje się mapa wraz z wyciągami i ze stopniem trudności zjazdów na górze Hopok. -Ok. No i na przykład sobie... Tak, no najpierw zachęcają nas na przykład czymś takim. Tutaj jest w trzech językach, książeczka przeczytam po polsku. Przeżyjcie najlepszą zimę na północno- i południowych stokach Hopoka na 34 km doskonale przygotowanych nartostrad. Pojemność przewozowa ponad 21 tysięcy osób na godzinę. No pozwolę sobie nie zgodzić się z tym co tu napisali najwyższa gwarancja śniegu śnieg był to fakt choć i po piasku i po kałamieniach też jeździliśmy i czytam dalej nowy dziecięcy park Maxiland nie wiem, nie widziałem, nie byłem zainteresowany szeroka oferta obiektów gastronomicznych bezpośrednio na stoku no fakt, są budki z grzańcem i można sobie tam piwo kupić ale tłok niemiłosierny Przepiękne widoki na niepowtarzalną przyrodę. No może i zimą widać niepowtarzalną przyrodę po takim grzańcu, drodzy mości panowie. Ja widziałem śnieg i oblodzone góry. To wszystko zapewni wam niepowtarzalne wrażenia z szusowania w Tatrach Niskich. No wrażenia były, niepowtarzalne pewnie też. Yy. I teraz sobie tak przejdę dalej, pominę tą książeczkę. Tutaj jest informacja o szkołach narciarskich, tam są różne ceny. Jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć, jakie były ceny według tego cennika, no to niech już w mailach napisze A ja tylko powiem o tym, co nas najbardziej zainteresowało. Wynajmowaliśmy narty i za komplet... Na 6 dni zapłaciliśmy 99 euro, to jest za komplet, czyli za buty, narty i kiki. Jeżeli ktoś chce wynająć same narty, to zapłaci 77 euro na 6 dni, a za same buty 33 euro. Natomiast za kiki 14 euro, także promocja jakaś tam powiedzmy jest. Za jeden dzień odpowiednio komplet 20 euro, same buty 7 euro, narty 16 euro, kiki 4 euro sprzęt, trzeba przyznać, jest na dobrym poziomie, jest, nie mogę narzekać, no nie był to może tam najwyższej klasy sprzęt, ale tak, żeby powiedzieć, żeby był on kiepski, to też nie powiem, po prostu był dobrym sprzętem i jeżeli o to chodzi, dobrze się noga trzymała w bucie, dobrze, znaczy były to wygodne buty, dobre zapięcia i narty też całkiem, całkiem dobre, choć ekspert tam nie jestem. Teraz przechodzę tak sobie z kartki na kartkę o szkółce narciarskiej. Nie będę pisał. Nie korzystałem. Jedynie Eliza skorzystała z jednego y, z ichniejszych instruktorów, y, który zobaczył, jak Eliza leży na śniegu zaoferował swoją pomoc. No przydało się, bo później już Eliza zaczęła jeździć y, całkiem przyzwoicie, a wcześniej miała trochę stracha i idem dalej, idę dalej. Przechowalnia. No jeżeli ktoś wynajmuje sobie tam sprzęt z wypożyczalni, to przecho przechowalnia jest za darmo. Czyli, czyli własne buty można sobie tam zostawić eee, w przechowalni. Snowpark tutaj cicho, cicho. Ja bym chciał przejść do tego, co jest najbardziej istotne i to, czym my wszyscy byliśmy, byliśmy strasznie, strasznie znies zniesmaczeni, a mianowicie chodziło o ceny biletów na wyciągi. Czy to jest już to? Mm, mam. Więc tak, słuchajcie. Jeden zjazd kosztuje 10 euro. 10 euro za jeden zjazd. No troszeczkę, troszeczkę przerażające. Jednak to jeszcze nie wszystko. Jeżeli ktoś kupuje sobie bilet... Od godziny 12 to zapłaci 19 euro. Jeżeli od 13:30 to zapłaci 15 euro. No niby ok, biorąc pod uwagę, że bilet całodzienny kosztuje 31 euro. Jest jeszcze opcja też biletu całodziennego, który nie oferuje nic więcej. W cenie 36 euro, czyli 31 albo 36 za bilet całodzienny. Różnica jest tylko taka, że jeżeli od razu na samym początku zdecydujemy się na zakup biletu za 36 euro, to mamy możliwość oddania go do 2 godzin, wówczas zwrócą nam 16 euro, notabene zapłacimy 20 euro za 2 godziny. Albo jeżeli zwrócimy ten bilet do 4 godzin od momentu zakupu, to zwrócą nam 11 euro, a więc wówczas bilet kosztowałby 25 euro na 4 godziny. Nie byłoby może problemu, gdyby nie fakt, że kolejki były ogromne, ogromne kolejki. No, i to nam troszeczkę podsunęło pewien, pewną myśl. Po co oddawać taki bilet do kasy, skoro my przychodziliśmy z sam, samego rana i o godzinie 8 już byliśmy y, na stoku. Y, kolejka zaczynała jeździć od godziny 8.30. No, i wpadliśmy na pomysł, żeby odsprzedawać bilety o godzinie 12.00. Na czym zresztą całkiem nieźle wyszliśmy, bo bilety można było odsprzedać za 20 nawet euro, a raz nawet za 25 się udało. I teraz ja jeszcze szukam takiej informacji, bo w tej książeczce jest podana informacja gdzieś tam, że stoki są czynne od godziny 8 do godziny gdzie to jest? O, o, o, o. A nie, jest od 8.30 do 15.30. Tak, od 8.30 do 15.30 czynny jest wyciąg i w tych godzinach to yy, możemy korzystać z tego biletu całodziennego. Także myląca trochę nazwa, całodzienny, wcale nie jest całodzienny, bo jeżeli tego samego dnia chcemy sobie pojeździć wieczorem, to musimy kupić bilet za dodatkowe 15 euro, nawet jak mamy ten bilet całodzienny. A wieczorem jeździ się od godziny 18 do 21 na stokach, które są oświetlone. Kilka z nich było. Yy, reasumując Cholernie drogo, po prostu Cholernie drogo i słuchając ludzi W kolejce, wszyscy, naprawdę Wszyscy Polacy, którzy tam byli Wszyscy, którzy kiedyś byli na Słowacji Przeklinali strasznie Bo okazuje się, że ceny W Alpach za Skypass jest, są yy, Po prostu tańsze, od 20 euro do, do 30 euro Gdzie naprawdę jest to Cały dzień pojedynczego Biletu, a jeżeli są promowani, to promocje są tak korzystne, że warto kupić bilet na cały tydzień. Tutaj, jeżeli chcielibyśmy kupić bilet na cały tydzień, to zapłacimy 169 euro. Także promocja żadna. Naprawdę, no nie wiem, Słowacy zdziwią się mocno, bo, bo domyślam się, że po tym sezonie w, na forach różnych będzie masa, masa negatywnych komentarzy. Sam zresztą negatywny komentarz wystawię za za obsługę, za tłok przy kasach za tłok yy, na, na wyciągach za wcale nie tak dobrze przygotowane trasy no i za cholernie drogie bilety to co nas uderzyło najbardziej Tak, yy, dosyć marudzenia dosyć marudzenia o Polsce dosyć marudzenia o Słowacji yy, na koniec powiem, że pomimo tych wszystkich perturbacji naszych takich różnych sobie spędziłem bardzo fajny czas. Spędziliśmy właściwie wszyscy miłe chwile na stoku i z kamerą, i z aparatem. Bawiliśmy się świetnie. Najważniejsze, że każdy z nas nauczył się jeździć. Nawet nawet te osoby, którym pierwotnie wydawało się, że przyjeżdżając pierwszy raz w życiu na narty niewiele się nauczą. Okazało się, że wszyscy nauczyliśmy się jeździć. Ja samemu byłem drugi raz na nartach, ale ten pierwszy raz to był tylko dwugodzinny pobyt rok temu na Ośleju Łączce, więc też mogę powiedzieć, że zaczynałem od zera, a na sam koniec zjeżdżałem już ze szlaku czerwonego, który już jest dla średnio zaawansowanych i wjechałem na górę 1800 metrów, skąd, skąd zjechałem na dół. To już jak dla mnie był trochę wyczyn i jestem z tego dumny. Także Słowacja na narty to jedynie dla osób, które wybierają się tam po sezonie. No i to tyle, No i to tyle, żeby tak bardziej nie smęcić. Wprawkowy mój taki podcast w nowym roku, wyjaśniający co, jak i dlaczego mnie nie było, i gdzie byłem, i co robiłem wszystkich serdecznie zapraszam do y, zostawienia komentarzy, może ktoś ma własne jakieś y, doświadczenia, być może ktoś był za granicą na nartach, na jakichś innych stokach i może polecić y, dajmy na to Włochy, Francję czy, czy Austrię, która chyba jest jednak z, m, też dosyć droga, ale jeżeli ktoś gdzieś był i może coś polecić, to bardzo chętnie poczytam na ten temat, bo zaraziłem się nartami. Zatem do usłyszenia do kolejnego podcastu. Żegna Was Robert Kessling z podcastu Próba Mikrofonu. Trzymajcie się.